Czy ma ziom! ma NUMER BRAKU! Kurde to zioło! Zajebiście miło, że kurwa w panu się nagrywasz rap na nasz mixtape bracie Kurwa nie mogłoby mnie tu nie być, tym bardziej, że ty 10 lat temu no dogrywałeś właśnie, się do no mojego właśnie, kawałka No właśnie zioło, kurwa i co? jestem sukces? Tej A pamiętasz jak 93 chyba kurde blaszka wziął? Co to można rzec no? Ty, ale ty chyba trochę nie porapowałeś, nie? Ostatnio No tak ostatni raz, no się widzieli w 99, uh, więc... Uh, uh, no to kurwa siwo. teraz chyba jedziesz na lursz tym mixtape Wziął. Co ci mogę powiedzieć? O! Możesz powiedzieć cudak sam system System Nauczycielu teraz terasu, twoich stóp a życie, twoje całe i bolesnych na by Żeby odrodzenia cudu, skuteć idzie po ranu. Każdego dnia się podlecie ci bez spanku, Ruszy do przodu jak się siła Raz przyjdzie umrzeć, raz matka rodziła I chodź zabiła droga, ja na nogach bez zarzutu Jak tu i hutu, z siłą dwustu mamutu Nie drogą naokoło, ale skrótów kombinacją Poszukiwaniu sensu Idę z racją, z gracją ciemierza, niszczy przeciwnika Ból mnie wychował, więc niepewność znika Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze Jak to boli być moim a nie aniołem stróżem I choć w dobrej sobie sam nie wróżę Bo nie mam dłudzeń że nadem to czuwa w górze To partiturę życia o nowości uzupełniam Skomponowana w złości, muzyka na oburu. o bólu Osamotniony boju, jak pamiętny czakazur, Azurus na panicy jak panita żyje w bólu Małolat z tej strony, dzwonię do ciebie kurde, bo wiesz, nie mogę się dodzwonić, jakoś odzwonię, żeby nagrać prosty na twój mixtek. Lurszyn mixtek, numer 1, DJ Abdul, sprawcz to, chłopaku, Małolat z tej strony, PZ Małolat, sprawdź to.